Ta pułapka 6 minut do godziny pełni, pełni grozy. Pełnia księżyca, gdzie jesteś? nożem, chybiony w drzewo, żela się, wyryte inicjały. Ważny, uciekaj, ty, ponoć, jesteś doskonały. Boisz się widoku jak łez. U kobiety, boków spoglądasz ty widzisz mnie. Inicjały, aj wam PC, bo ja jestem. Ostrzem, rynkojeście rycerza. uwięziony w korze tego drzewa, tylko on, czarny max na zaklęcie, a uwolnienie mnie. On przebiegły, korzysta z ludzkiej niewiedzy Kuma, że każde uczucie jest pułapką dla rycerzy I miłość, i szczęście, i strach, i cierpienie Wszystko jest pułapką, którą tworzy myślenie Już mało mam czasu, tylko pięć minut do pełni Każą czarne plaki, jedno wiem Że ostrze, którym jestem, jest pułapką dla ludzi Odkrywających system magii funkcjonowania Magia Wypowiedzia przez zaklęcia z ukrytej ławki zaskoczenie, unicestwienie z przodu z tyłu i z boku Już się nie ruszysz, już nie zrobić kroku Wyszukujesz pomocy, lepiej pomóż sam sobie Nie dajesz rady i po tobie Wpadasz w si siły nocy Dzikie, przerażone, od jak zwierzę Uwaga na pułapki, ukryte w miejscu wyneża. Wypowiedziawszy słowa zaklęcia... To... Od prawie do lewej trzeba uliczczałem przeciwnicy, jewać tajemnicy, bez sumienia, ale ze znajomością i kończenia, na oko hardcore, tu i tam, stwierdzony życia tor dookoła, pełno O kurwa mać! Co się tu dzieje? Nie wiedziałem, ale się dowiedziałem, kiedy karty gry ujrzałem, zabrałem mnie ze sobą, nimi zagrałem, bez problemu wygrałem, dostałem co chciałem, zabrałem, nie pytałem, na okoł płatki, więc ją miałem. ale one zawsze dobrze ukryte, ta my lęta przeciwnika jeśli zakryte, położą kłamstwa przebyte, nie było tajemnice okryte. oczy żarną ciężnika ciśnienia, przy mnie prawą powiekę, przymyka wskazuję palce na kiel, pozaglowałem zdanie. Dotarło do mnie, że będę miał miasto pętane. stałem się pomienie w waszych smoka Tu spłyniecie z morza, staropa, dozwolono datwa na gracym tak boga. Echo rozłoży się w na czy do tobą miałem starcie. Na dobry początek wypowiada wojny na zakręcia z demonem wpadę w objęcia. Ty jak zwykle kurwa swoje, budujesz mi drumę, na ranem wyższa gumrę Dalej pójdę chodźcie łatwo, płyną wiar na tratwo. Na, na w polska jazda, zana, wielka Króbka gwiazda, niewdzięczna jak każda, pułapka kobieca Ona nas podnieca, że raz naprawdę ostrze wiecza z gry tej zaskoczenie, ulicę w przodu i z boku. Już się nie ruszysz, już nie zrobić kroku. Wyczekujesz pomocy, lepiej pomóc sam sobie. Nie dajesz rady i podobie. Padać rozstawione, siedła losy, dzikie, przerażone, od jak Uwaga na złapki, gry te miejsca, zderza. Z gry zaskoczenie, całe ciało w pianiach deszczu. Minęło parę chwil, z nieba popłynęły krople deszczu. Ja sam w środku lasu, wysokie smukłe drzewa, dużo lękliwego hałasu. Czy tam to było naprawdę? Ja wybudzony jak z długo, więc tego stu wiem, że się boję. Pamiętam tylko ptaki i zbroje. Coraz gdzie ja jestem, pani słowa maga słyszę, bagam o ciszę, muszę iść dalej tej tej, bo co mi się nie działo, mam tylko nadzieję, że wyjdę z tego gówna cało. To co prawdziwe serdeczny Patrzony w kamień na tablicę, czuka w jarzmieniu Od nieba od dawna z tego dzienia To niepowodzenie, czasem wszystko zmienia Czy to hydryg partii doprowadziły do tego wyniszczenia Tak się starał ale by z wyleżenia, kto go uczynił Złudzenia, złudzenia Złudzenie, które do wąpu kierowało Być falą umierać, buławę się nie chciało Ujrzgą przebyski, pewności siebie muszę dalej na łatwisnie Niech tylko się odezwie lub kurwa ma gwizdy Za krzakami spoglądając, kim przerażano o noc, Zauważam dokładnie zmiany na jego skórze Białe wino, wino Zwierzę się zmieniło Licja to nie porad Pragną władza nie wyszło, prześlepienie w kaprysku Nie ukaprysło. zostałeś polizany przez to dla nocy Pomocy Nie dostanie z jej od siebie Ciebie, siebie, siebie Kurwa, oko <mulity> Patrzę w niebo dzień co chmury, tam łysy ulepiony z kawałków kości ze skóry Patrzę w niebo dzieco chmury. chóry Tamroka z urebiony z kawałków kości ze skóry Patrzę w niebo dzień co chmury. góry Na mamy rębiony z kawałków kości